Odcinek szósty. Nieustające reformy, zwiększająca się liczba nowych instytucji, coraz liczniejsze dekrety dotyczące nie tylko spraw ważnych, lecz i drobiazgów, prowadziły stopniowo do zatarcia celu, z myślą o którym były przeprowadzane i ustanawiane. Odnosiło się wrażenie, że monarcha i jego doradcy nie potrafią przeprowadzić rozumnej selekcji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć. Do porządkowanego państwa zaczął zakradać się bałagan, a kompetencje ściśle niegdyś rozdzielone między urzędy poczęły krzyżować się ze sobą. W kraju rosło niezadowolenie. Szeregi opozycji powiększali nie tylko można władcy czy pokrzywdzeni przez reformy książęta udzielni i bojarzy, lecz także średnio zamożna szlachta. Monarcha znalazł na to odpowiedź nie najlepszą i nie najskuteczniejszą, Rozbudował system urzędów sądowo-policyjnych. Do znanego nam już prikazu do spraw rozbojów doszły dodatkowo ziemski, hołopi oraz dwa sądowe – moskiewski i włodzimierski. Liczne petycje i skargi, które trafiały na dwórcarski, kierowane były do prikazu petycji zarządzanego przez samego Aleksandra Adaszewa. Niegdyś ulubienie carski, a teraz w dalszym ciągu jeden z ludzi stojących blisko monarchy, starał się w ten sposób być osobistością najlepiej poinformowaną o nastrojach panujących w państwie moskiewskim, a zwłaszcza o środkach i przyczynach niezadowolenia, które wyrażano w skargach przekazywanych Hadaszewowi. Jak w praktyce wyglądały nowe porządki, przekonać się można czytając relacje współczesnych o państwie Iwana IV., Wiele z nich to pamflety polityczne pisane na użytek protektorów zbiegłych i skrzywdzonych autorów. W sporej przecież liczbie wypadków informacje zawarte w tych relacjach są tak szczegółowe, a co ważniejsze znajdują potwierdzenie w innych źródłach, że nie sposób im nie zawierzyć. Zaledwie przed półwieczem udostępnione zostały historykom notatki Henryka Stadena. Urodzone w 1542 roku w Niemczech, Zamieszany następnie w jakąś sprawę karną musiał uciekać za granicę. Na krótko schronił się w Inflandach, skąd przewędrował do Rosji, gdzie w dość niejasnych okolicznościach otrzymał znaczne posiadłości ziemskie. Tutaj jednak także nie zabawił długo i w roku 1576 zbiegł do Holandii. Pozostawił po sobie interesujące wiadomości o państwie moskiewskim, których nie ograniczał się do przedstawienia wydarzeń sobie współczesnych, lecz sięgał również w niezbyt odległą przeszłość. Pisał między innymi. Skarbem zarządzali Nikita Funikow, Jurjewicz Tiutin oraz Diak Grzegorz Łokurov. Otrzymywali całość pieniędzy, dochody krajowe z innych prikazów, a następnie wydawali je ze skarbu każdy według swojego się. Zawsze udawało im się okradać prosty lud co jedną trzecią wpłacanych pieniędzy i dobrze nabili sobie mieszki. Jednak zawsze rachunki przedstawiane wielkiemu księciu były w najzupełniejszym porządku. Nikita Romanowicz siedział w prikazie dóbr pałacowych. Nie mówiono, jak tam gospodarował, gdyż był szwagrem wielkiego księcia. W prikazie pomiestnym siedzieli Putiło Michajłow i Wasyl Stiepanowicz. Obydwaj dobrze napełnili swe kiesy, gdyż tylko oni rozdawali majątki. Za połowę wartości trzeba było im zapłacić, a kto nie miał pieniędzy, nie dostawał nic. Iwan Grigoriewicz był w prikazie razyriadnym. Ci książęta i bojarzy, którzy przynosili pieniądze do tego prikazu, nie byli zapisywani do wykazów żołnierzy, kto zaś nie mógł dać pieniędzy, Musiał udać się na wyprawę, nawet jeśli na przegląd wojska mógł przynieść tylko kij. W prikazie tym prowadzono także wszystkie sprawy polskie. W prikazie jamskim, gdy nakazywano rozesłać dekrety, urządzano się zazwyczaj w następujący sposób. Gromadzono je wszystkie razem i razem wysyłano, a następnie przedstawiano pełny rachunek, ilekroci kiedy rzekomo najmowano konie, a otrzymane pieniądze ponad rzeczywiście poniesione wydatki zatrzymywano dla siebie. W prykazie czytano wszelkie petycje, które wielki książę załatwił przychylnie i podpisał odpowiednie dokumenty. Dokumenty takie otrzymywał jednak tylko ten, kto miał pieniądze. Andrzej Wasylewicz siedział w prykazie poselskim. Zarządzano tutaj wszystkimi sprawami niemieckimi i tatarskimi, Tutaj także trafiały podatki z ziemi karelskiej. Codziennie bywali tu tłumacze różnych narodów. Wyprawiano tutaj takie same sztuki, jak w innych prikazach. Takie były, krótko mówiąc, ważniejsze prikazy. W innych sprawy wyglądały podobnie. Nie był to budujący obraz. Mógł nawet budzić wątpliwości co do sensu przeprowadzanych reform, które wprawdzie zmierzały do całkowitej likwidacji dawnego rozdrobnienia, lecz jednocześnie tworzyły skomplikowaną strukturę urzędów. Zwiększały liczbę pośredników między poddanymi a carem, stwarzając dodatkowe możliwości dla łapówkarstwa, nadużyć i przewlekłego załatwiania spraw. Każdy z plikazów posiadał oddzielną kancelarię kierowaną przez Diaka, któremu podlegało... 20 do 50 poddiaczych. Zadaniem ich było sporządzanie czystopisów dokumentów urzędowych, jakie następnie przechodziły w ręce diaków. Ci kontrolowali ich treść, dopisywali na początku imię władcy wraz ze wszystkimi należnymi mu tytułami i następnie przekazywali zainteresowanemu. Sprawa nie kończyła się jednak na tym, jak twierdził Staden, kto otrzymał swój dokument, musiał iść do Iwana Wiskowatego, dysponującego pieczęcią. Był to człowiek dumny i za szczęśliwego mógł uważać się ten, kto otrzymał od niego swą gramotę w ciągu miesiąca. Wszyscy ci książęta, wielcy bojarzy, rządcy, diacy, poddiacy, urzędnicy byli ze sobą związani i spleceni jako ogniwa jednego łańcucha. A jeśli ktokolwiek z nich grzeszył tak ciężko, że zasłużył na śmierć, potężny metropolita mógł go wyzwolić i wypuścić na wszystkie cztery strony świata. Jeśli ktoś zajmował się rozbojem, zabijał i grabił, a następnie z majątkiem i pieniędzmi schronił się w klasztorze, wówczas wolny był od pogoni. Jednym słowem, wszyscy możni, zarówno duchowni, jak i świeccy. Doszedłszy nieuczciwą drogą do majątków, mówili z uśmiechem – Bóg dał. Staden sądził, że opisana sytuacja stała się bezpośrednią przyczyną kolejnej serii bardzo już radykalnych decyzji monarchy. Być może tak właśnie było, chociaż można znaleźć powody bardziej, jak się wydaje, istotne. Łapówkarstwo, nawet bardzo rozpowszechnione – nie godziło wbudowany mozolnie przez cara nowy, scentralizowany organizm państwowy. Opozycja bojarska również nie stanowiła realnego zagrożenia dla poczynań władcy. Świeże tradycje rządów bojarskich były jak najgorsze. Krwawe walki między możnowładcami, prowadzące do wyniszczenia kraju, nie stanowiły zachęty do poparcia osób dążących do zaspokojenia osobistych ambicji. Wśród bojarów brak było jednomyślności. Patrzyli sobie uważnie na ręce, a wielu z nich aprobowało działalność cara w chwilach, gdy wymierzona była w ich potencjalnych przeciwników. Największe niebezpieczeństwo groziło ze strony tych, którzy związali z panującą dynastią więzami krwi mogli przy sprzyjających okolicznościach skutecznie dowieść swych praw do tronu. Jeszcze niedawno ich przodkowie, ojcowie nawet, rządzili samodzielnie w swych dzielnicach. Gdyby nie udał się zamach stanu, mogło dojść do zerwania zależności od Moskwy. W najgorszym razie przeciwnicy polityczni Iwana IV szukali u sąsiadów, zwłaszcza na Litwie, bezpiecznego azylu. Obydwie strony, car i książęta udzielni, czekały tylko na odpowiedni pretekst, by rozpocząć na nowo działania zaczepne. Jedynym niepewnym elementem tej niebezpiecznej gry była postawa kościoła prawosławnego. Duchowieństwo obawiało się zarówno sekularyzacyjnych posunięć silnej władzy centralnej, jak i zniszczenia majątków kościelnych grożącego wypadku rozpętania wojny domowej przez możnowładców. Najchętniej widziałoby ono możliwość uzyskania trwałej przewagi władzy duchownej nad świecką. Rozbicie wewnętrzne, ambicje osobiste przedstawicieli hierarchii, wreszcie herezje nękające Kościół od pewnego czasu uniemożliwiały jednolite działanie w tym kierunku. Kler nie mógł jednak stać obojętnie w obliczu toczącej się walki. Musiał zajadle bronić dotychczasowego stanu posiadania. Gdy car zaleciłaby aby świeccy, wykupując majątki, które klasztory otrzymały poprzednio od szlachty i bojarów, nie płacili więcej niż wynosiła cena ziemi odnotowana w zapisie testamentalnym. Duchowieństwo przystąpiło do kontrnatarcia. Zabiegało ono z kolei o to, by w dokumentach stwierdzających darowiznę podawano wartość jak najwyższą. Wobec tego Iwan IV wydał następny dekret umożliwiający krewnym spadkodawcy zaskarżenie ceny wykupu. Sędziami w sporze mieli być specjalnie wyznaczeni urzędnicy carscy. Nowy spór... A później otwarty konflikt między carem a wybraną radą rozpoczął się od wymiany zdań na temat kierunków polityki zagranicznej państwa moskiewskiego. Iwan IV opowiadał się za aktywnością w rejonie nadbałtyckim. Zmierzał do opanowania Inflant i wyjścia na morze. Wybrana rada, zwłaszcza Aleksy Adaszew i Pop Sylwester, starała się natomiast nakłonić monarchę do wybrania kierunku południowego i wschodniego. Byłoby to zarówno kontynuacją dotychczasowej polityki politycznej, stwarzałoby szansę powiększenia majątków możno władztwa rosyjskiego oraz wreszcie po pokojowym ułożeniu stosunków z Litwą i Polską mogło doprowadzić do umocnienia wpływów bojarskich na rządy w państwie. Car nie był jednak osamotniony w swych planach. Stała za nim szlachta i miasta domagające się rozszerzenia kontaktów handlowych z krajami Europy Zachodniej. Jesienią 1559 roku Iwan IV wybrał się wraz z żoną do Morzajska. W czasie podróży carowa Anastazja zapadła na ciężką, nieznaną lekarzom chorobę. Długotrwałe, intensywne leczenie nie przynosiło spodziewanych rezultatów, a stan chorej pogarszał się z każdym tygodniem. W tym też czasie, wkrótce po powrocie cara do Moskwy, stosunki między nim a Sylwestrem Zepsuły się do tego stopnia, że duchowny wolał sam opuścić dwór i przenieść się do monasteru, niż czekać na jawnie i dobitnie okazaną niełaskę monarchy. W maju następnego roku usunięto Adaszewa z Moskwy. Car mianował go jednym z wojewodów pułku wielkiego, walczącego na froncie inflackim. W ten sposób zniknęły ze sceny dwie główne postacie z obsady spektaklu odgrywanego przez wybraną radę. Natychmiast znaleźli się inni, którzy starali się zająć opróżnione miejsca. Docierali do Iwana IV, informując go o prawdziwych i wymyślonych zamiarach Hadaszewa i Sylwestra, dbając o to, by konflikt między carem a wybraną radą nie uległ przypadkiem jakiemuś niespodziewanemu złagodzeniu. Podsuwano więc władcy coraz nowe wieści, nie cofając się przed oskarżeniem byłych faworytów o spisek na życie rodziny monarszej. Fila była odpowiednia. Nie zdawano sobie jednak sprawy z niebezpieczeństwa, jakie zawisło nad bojarami z najbliższego otoczenia Iwana. Wprawdzie bowiem przez plotki przypieczętowano nieodwracalność dymisji obydwóch filarów polityki centralizacyjnej, ale zarazem utwierdzono monarchę w przekonaniu, że otoczony jest przez wrogów. Rozbudzono jego wrodzoną skłonność do podejrzliwości i nieufności nawet wobec najbliższych. W połowie sierpnia 60. roku zmarła carowa Anastazja. Na dworze moskiewskim zaczęły krążyć pogłoski, iż została otruta na rozkaz samego Adaszewa bądź jego popleczników. W następstwie car zabronił Adaszewowi powracać do stolicy i rozkazał mu zameldować się wojewody księcia Dymitra Chiłkowa, który przed kilku laty otrzymał od monarchy dobra w sąsiedztwie stolicy, a obecnie pełnił służbę w Jurjewie, Inaczej Derpet dziś tartu na północy kraju. W ślad za tym poszły następne decyzje. Braciom Adaszewom, Aleksemu i Danielowi odebrano majątki rodowe w pobliżu Moskwy, nadając w zamian za to ziemię w słabo zagospodarowanej części kraju, leżące około 100 kilometrów dalej na północ niż poprzednie. Wkrótce potem Aleksy Adaszew zmarł. Los oszczędził mu cierpień, które stały się udziałem jego zwolenników. Sylwestra wyciągnięto z klasztoru, gdzie, jak się okazało, mnisi przyjmowali go z wielkim szacunkiem i czołobitnością, a następnie po krótkim formalnym śledztwie zesłano do monasteru na Wyspach Sołowieckich na Morzu Białym, gdzie szybko zakończył życie. Represje zataczały coraz szersze kręgi. Iwan IV brał pełny odwet za chwilę swej bezsilności w dniach choroby. Trudno ustalić, co stało się przyczyną takiego postępowania. Samotność i strach. Niewykluczone. A rzeczywiście po śmierci Anastazji car mógł poczuć się samotniony, zwłaszcza, że orientował się już, iż nie może polegać na swoich najbliższych współpracownikach. Poczucie zagrożenia potęgowało się, doprowadzając wreszcie do wybuchu. Z trwogą powtarzano sobie wiadomości o nowych ofiarach. Zanim opozycja zdołała otrząsnąć się zaskoczenia i zebrać siły, została zdziesiątkowana. Dmitr Kurlatiew wraz z całą rodziną znalazł się w klasztorze, a jednocześnie zmuszono go do włożenia szat zakonnych. Bracia książęta Michał i Aleksander Worotyńscy zostali wraz z rodzinami zesłani do Białoziera. Wprawdzie nie powodziło im się tam najgorzej gdyż otrzymywali nie tylko pewną ilość pieniędzy ze skarbu na swoje utrzymanie, lecz również znaczne ilości produktów, między innymi winoreńskie, cytryny, przyprawy korzenne, owoce i ryby, ale przecież byli pozbawieni wolności. Próbowano uciekać. Jednym ucieczka się udała, inni zaś, jak książę Iwan Bielski, zostali schwytani, jeszcze innych plany odkryto przedwcześnie. W stosunku do Bielskiego car nie był zbyt surowy. Za pierwszym razem nakazał mu tylko złożyć pisemną obietnicę, że nie opuści granic państwa moskiewskiego. Gdy po roku książę próbował szczęścia po raz wtóry, został ponownie ujęty, ale tym razem musiały już za niego poręczyć 29 osób, za których z kolei ręczyło jeszcze 120 ludzi. System podwójnego poręczenia Zaczął stawać się zwyczajem Skorzystali z niego następnie Książę Aleksander Worotyński Oraz Iwan Szerymietiew Najsurowiej postąpił car Z krewnymi i powinowatymi Aleksego Adaszewa Na szafocie zginęli Brat Adaszewa, Daniel Wraz z dwunastoletnim synem I teściem Turowem trzej bracia żony Adaszewa Satinowie oraz jego daleki krewny Iwan Szyszkin. Głównym punktem oskarżenia we wszystkich wymienionych wypadkach był zarzut zdrady stanu i spiskowania przeciw Iwanowi IV w oparciu o bliżej nieokreśloną pomoc udzielaną rzekomo przez dwór Zygmunta Augusta, króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego. Z tej przyczyny poniosła również śmierć z ręki kata wraz z pięciu synami nieznanego nazwiska, Polka o imieniu Maria, która przed laty zamieszkała w Moskwie, a nawet przyjęła prawosławie. Były i mniej ważne powody. Tak na przykład stracili życie książęta Michał Repnin-Oboleński oraz Dymitr Owczynin-Oboleński. Pierwszy z nich pokłócił się z Czarem w czasie uczty, gdy podpici biesiadnicy rozpoczęli tańce z maskami – Repnin oświadczył wówczas, że nie może postępować wbrew obyczajom chrześcijańskim, a nałożoną przez monarchę maskę zerwał z twarzy i podeptał. Po kilku dniach już nie żył zakuty nożem, jak twierdził Kurbski, w cerkwi w czasie nabożeństwa. Dymitr Owczynin stracił życie obraziwszy carskiego ulubieńca Fiodora Basmanowa. Jednym... Z niewielu, którym udało się ujść karzącej ręki monarchy, był książę Andrzej Kurpski. Rozdział czwarty Oprycznina. Jeden z najbliższych niegdyś współpracowników Iwana IV, książę Andrzej Kurpski, wchodził w skład wybranej rady, brał udział w wyprawach nakazań. Został wreszcie mianowany głównodowodzącym wojsk rosyjskich operujących w rejonie nadbałtyckim. Nie wiodło mu się tam najlepiej i nawet w 62. roku poniósł klęskę w starciu z Litwinami pod Neblem. Na wszelki wypadek nie powrócił już do stolicy gdy z końcem kwietnia 64. roku dowiedział się o przygotowywanym przez cara śledztwie przeciw niemu, które zakończyłoby się jak wiele poprzednich zbiegł na Litwę. Być może ucieczka ta stanowiłaby dzisiaj niewiele znaczący epizod w dziejach XVI-wiecznej Rosji i nie przykuwałaby naszej uwagi, gdyby nie związana z nią polemika między zbiegłym księciem a carem Iwanem. Nie tylko zajęła ona trwałe miejsce w historii rosyjskiej myśli politycznej, lecz także w poważnym stopniu przyczyniła się do rozpowszechnienia opinii o Iwanie jako bezwzględnym despocie lubującym się w zbędnych, nieuzasadnionych okrucieństwach. Pierwszy ze swoich trzech listów do cara Kurbski napisał wkrótce po przejściu na stronę nieprzyjaciela z Wolmaru w Inflantach. Oczywiście ani w tym, ani też w następnych listach nie wspominał słowem o, jak się dzisiaj stwierdza, dość wątpliwych i raczej mało prawdopodobnych próbach wcześniejszego porozumienia się z przeciwnikiem Rosji, ani też o glejcie, który otrzymał od Zygmunta Augusta. Starał się natomiast usprawiedliwić swoje postępowanie. Pamiętał też, że najlepszą bronią jest atak. Jak pisał, chciał w ten sposób wypowiedzieć całą gorycz leżącą na sercu. Stwierdzał więc w epistolii Czemu, carze, wytraciłeś wiernych w Izraelu, a wojewodom od Boga ofiarowanym różnymi sposobami śmierć zadałeś? Czemu przelewałeś zwycięską ich krew świętą w świątyniach bożych, na uroczystościach dworskich Zbroczyłeś krwią męczenników progi kościelne? W czym ci zawinili, carze? Czym rozgniewali? Jakiego jeszcze zła i prześladowań przez ciebie nie wycierpiałem I jakich mi nie szczędziłeś napaści Oraz jakich łgarstw o mnie nie rozpowszechniałeś? Tak wiele było nieszczęść, które wycierpiałem przez ciebie Że nie potrafię ich kolejno wymienić Powiem Ci o nich generalnie, byłem pozbawiony wszystkiego i od ziemi boskiej zostałem odpędzony. Nie uważaj nas, starze, za unicestwionych, uwięzionych i wygnanych niesprawiedliwie, nie ciesz się tym. Pisano w wolmarze w grodzie pana mego Augusta Zygmunta króla, który mnie w swej miłości gospodarskiej pożałował, i wielce pocieszył we wszystkich mych strapieniach. Był to dopiero początek wielkiej polemiki. Car nie pozostał dłużny Kurbskiemu. Prawdopodobnie dlatego, że wskutek zabiegów zbiegłego księcia oraz innych przeciwników monarchy po Europie zaczęły rozchodzić się wieści o liście do Iwana IV. Jest to przypuszczenie, ale przypuszczenie usprawiedliwione gwałtownością odpowiedzi zaatakowanego, który najwidoczniej chciał się sprawiedliwić przed światem, nadając swoim wypowiedziom charakter pamfletów politycznych. Odpowiedź Sara nie była zapewne w pełni samodzielna i podległa stylizacyjnym zabiegom diaków sekretarzy kancelarii monarszej. Mimo to zachowała cechy wskazujące na bezpośredni udział Iwana w jej stworzeniu. Gniew, brutalność przeświadczenie o własnej wyższości i wreszcie styl właściwy innym dokumentom carskim, jakie powstały przy bezpośrednim udziale monarchy. Nie zabraliśmy nikomu królestwa, usprawiedliwiał się Iwan, lecz z woli boskiej i błogosławieństwa praojców i ojców naszych, jak w królestwie tym urodziliśmy się, tak też wychowaliśmy i wyrośliśmy, a z Bożego nakazu zostaliśmy ukoronowani i wzięliśmy wszystko z rodzicielskim błogosławieństwem, nie zagarniając niczego. Car z ironią litował się nad zbiegiem, który pobłądził, a życie doczesne przełożył nadwieczne. Za świętym Pawłem powtarzał, że sprzeciwianie się władzy cara oznacza sprzeciwianie się samemu Bogu. Przy okazji... Odnosił Kurpskiemu, co stało się z posłańcem, który przywiózł Iwanowi pierwszy list księcia: — Czy nie wstyd ci przed sługą twoim, waśką szybanowem? On wiarę swoją zachował i przed carem i przed całym ludem u bram śmiertelnych stojąc przez to, że kiedyś ci przysiągł, nie wyrzekł się ciebie i chwalił i gotów był za to umrzeć. Ty zaś nie dorównałeś mu wiarą. Wystarczyło moje jedno gniewne słowo, byś zgubił nie tylko duszę swoją, lecz i duszę praojców swoich. O wszystkim zapomniałeś. Jak zdradziecki psi zwyczaj nakazuje, porzuciłeś przysięgi i z wrogiem chrześcijaństwa połączyłeś się. Pomyśleć... Unosił się monarcha, że ten pies kurbski nie tylko ośmielił się płakać nad swoim losem, ale i rady próbował dawać. Do czego rady twoje podobne? Chyba tylko do łajna śmierdzącego. Świadomość własnej siły i celów przyświecających panowaniu spowodowała wprowadzenie do listu mocnych i jednoznacznych sformułowań. Czy to przeciwne sumieniu trzymać królestwo w swych rękach i nie dopuszczać niewolników swoich do władzy? Czy to przeciwne rozumowi nie chcieć poddać się ich zwierzchności? I czy tak przykazuje nam prześwietne prawosławie ulegać władzy i rozkazom niewolników? Rosyjscy samowładcy od początku sami władają z tym państwem, a nie ich bojarzy i wielmoże. A Ty w złości swojej nie potrafiłeś tego zrozumieć. Kiedy zaś dzięki boskiej łasce wstawiennictwu przeczystej Bogu Rodzicy, modlitwą wszystkich świętych i rodzicielskiemu błogosławieństwu nie dałem Wam, złoczyńcy, zgubić siebie, to ma według Ciebie oznaczać, że wystąpiłem przeciw prawosławiu. Jak Machiavelli w księciu dodawał, tłumacząc swoje okrucieństwo i surowość. Czy nie mądry, przypuszczasz, iż car zawsze winien postępować jednakowo niezależnie od czasu i okoliczności? Czy nie należy karać śmiercią złoczyńców i złodziei? A przecież zamysły tych przestępców, chodziło o wybraną radę i związanych z nią bojarów, są jeszcze bardziej niebezpieczne. Wskutek nieporządku i zamętu wewnętrznego rozpadają się wszystkie państwa. Monarchowie powinni być zawsze przezorni, niekiedy łagodni, niekiedy okrutni. Dobrym winni okazywać miłosierdzie i łagodność, złym – surowość i zemstę. A poza tym? Kto mianował cię moim sędziom? Czy w dzień sądu ostatecznego – ty będziesz zdawał rachunek za moją duszę? Car ruszył teraz do ataku przeciw poczynaniom wybranej rady, przeciw Sylwestrowi. Czy światłe jest, gdy popi podstępni niewolnicy rządzą, a car tylko z nazwy i godności jest carem? Dlaczego nazywają go samodzierżcą, jeżeli sam nie rządzi? Tłumaczył się też car zarzucanego mu przelewania krwi niewinnych, twierdząc, że to wszystko nieprawda. Czasem tylko dodawał, iż wolno mu zarówno nagradzać niewolników za dobre uczynki, jak i karać ich śmiercią za zdradę i spiskowanie przeciw władzy. Krwią zaś żadną nie zbroczyliśmy progów cerkiewnych. Męczenników za wiary u nas nie ma. Kiedy zaś Znajdujemy ludzi dobrze nam życzących, szczerze oddających duszę swoją za nas, takich, którzy głośno mówią dobrze, a w sercu noszą zło, w oczy chwalą, a poza nimi oskarżają, nagradzamy ich wielce, którzy natomiast, jak powiedziałem, buntują się, za swe winy śmiercią ukarani zostaną. Dalsza część listu cara do Kurbskiego jest chyba najciekawsza z całej obszernej repliki. Zawiera ona bowiem własną, monarszą interpretację wydarzeń z lat młodości. Były to dworskie dzieje państwa moskiewskiego widziane oczami samowładcy. Dzieje pełne zaciekłej walki o wpływy w państwie obustronnego okrucieństwa, usprawiedliwianego z jednej strony naturalnym dążeniem do sprawowania pełni władzy przez kolejnego członka dynastii, potępianego z drugiej – przez, uznane za najstraszniejszą zbrodnię, spiskowanie i przeciwstawianie się prawowitemu monarsze. Nie brakło również w tej oficjalnej wersji dziejów Moskwy roztkliwiania się nad losem młodocianego pomazańca, niemal samotnie walczącego przeciw książętom i bojarom, związanym ze sobą licznymi porozumieniami. Iwan IV pisał, że gdy zmarł jego ojciec, Wasyl Iwanowicz, w roku 1533 Miałem trzy lata, a świętej pamięci brat Jerzy jeden rok. Zostaliśmy sierotkami, matka nasza, prawowierna carowa Helena, wdową nieszczęsną. Znaleźliśmy się jak gdyby pośród płomieni.